Monter Hotel ciągle piąte, przez dziesiąte plącze, sączę, spodpalony rąk, Cenę, ty wiesz, że jest najgrubiej Nawet jak to inny teren To komplet mamy w klubie To właśnie sobie cenię Kiedy masz ręce w górze My tak robimy szelest Tak pizny Pijemy w się, Są noce długie I tam rzeczywistość I lubię, gdy jest komplet na stole To z czystą W jest gorąco Tu pole Ja piję z gwinka Kiedy idziemy na całość w Zawsze to właśnie sobie cenię to To, to, to na, to, to na Jestem wychowany hamem jak dyzma I poruszałem się zawsze ponad prawem w linijkach, omplet z jak piksa I dupę o na znasz się mordę za idzie do miasta, nasze się Mówisz dla ziemia zguba, szkoda, że potrafisz tylko się zmieniać, w chuja Stąd dosuwał to nasz abstrakt pochmielo A w klubie to wyglądasz jak astret w hurtelu To nasz absurd komplet, masz to gdzieś, dla siebie jesteś Tyson, a Tyson, gay, tak to jest Prawda godzi ideały masny Jak maciorę, a blużowe ci do twarzy Oczy marzysz w kubie wygrzanym O dzikach. wyglądasz jakby cię robili Z przerwami jak pitka, Zamiast kitka ile uśniesz, strybisz Pod lokalem ci rozpierdolą tle Na dół otwórz A alibi nie zadziała przy tym wariat chyba że biegasz Szybciej niż jeździ Niki Lauda Płynie prawda niszcząc niemocna ojska To świat, to na styl Mamy tego komplet Ja wydaję na browary cały swój kwit I wydaje mi się, że kłopoty są gdzieś dalej Chwile mijają mi, patrzę w oczy nocy Ziom, ziom, weź nalej mi Zapalę ciągam dym, ziom, ziom, weź na mi Browary, wódka green, wódka gin Piję pale i zapalę mi Organizm moją płaci mi za straty w male. Mamy tu komplet, dziś to jest konkret, pale Mamy tu komplet i lubię jak jest konkret Gdy tu sądek i wątek Ej, ty, zamykamy drzwi Wokół sami VIP Wokół zajebanych śpi nie winiątek tu w sobie cenie To raz ja to nasz styl Ej, to Jak, to To